Nowiny 38 tygodnia 2015 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski i ze mną połączyli się tym razem przez nową usługę blab.im Marek Mazurkiewicz, cześć Marku. Witam. Tomasz Ganicz, cześć Tomku. Tomek na chwilkę odszedł, widać go, że odszedł. I Wojciech Pędzich z Gdańska, cześć Wojtku. Dzień dobry wszystkim. Chyba trzeba będzie skrócić sygnał, bo tak głupio się patrzeć i słuchać muzyki. Jednocześnie nie mamy teledysku do tego żadnego. A co sobie wyobrażać? Ja sobie wyobrażam jakieś góry, jakieś, jakieś takie bardzo duże przestrzenie podczas tej na sygnały. Pewno krajobrazy na pewno krajobrazy, na pewno zieloność na dole i niebieskość na górze. No właśnie, właśnie, przyjemnie, prawda? Dzisiaj po raz pierwszy chcemy zaprosić naszych słuchaczy do łączenia się poprzez taki nowy komunikator, nie wiem na ile on jest nowy, ale jeszcze jest w wersji beta, więc chyba jest nowy w miarę, który nazywa się Blab. .im, to jest jednocześnie adres strony internetowej. On bardzo silnie współpracuje z Twitterem, także jeśli ktoś ma konto na Twitterze, to łatwo będzie mógł nas zasubskrybować, no i dowiadywać się, o kiedy, kiedy nadajemy, kiedy nagrywamy audycje. Ale dzisiaj w programie mamy niedużo tematów, ale, ale jak zwykle ciekawe. Wojtek i Tomek wrócili w zeszłym tygodniu z Estonii, byli na konferencji Central Eastern Europe Wikimedia. No i właśnie, chcielibyśmy od was usłyszeć jak było, bo bardzo entuzjastycznie relacjonowaliście to spotkanie przez internet. Tomku, może ty zacznij. Oj, nie słychać Tomka. Właśnie. Tutaj mamy też takie problemy czasem, że, że jeszcze to połączenie nie jest tak do końca przetestowane, więc może Tomko spróbuj się przelogować, a, a Wojtek zacznie w takim razie, dobrze? Dla mnie to było bardzo nowe doświadczenie, bo to była pierwsza tego typu konferencja, w której uczestniczyłem. Ciekawe było to, że nie, nie, nie obradowaliśmy w jakimś dużym miejscu, w jakimś dużym centrum konferencyjnym, nie był to Gdańsk, nie było to nic podobnego, to było raczej coś po kroju naszej Białowieży, czyli wioska z naszej konferencji sprzed ładnych kilku lat, naszej Wikimedia Polska. Zostaliśmy przetransportowani z Tartu do niewielkiej miejscowości Wore, gdzie mieszka może z 300 osób. I tam przez trzy dni tak naprawdę mogliśmy się skoncentrować na tym, na, tym co, co, na tym, co wikimediowe. A widzę, że Tomek do nas wrócił. Słychać Cię Tomku? No halo, słychać tak, mnie? Tak, słychać. No to super. No to może nie wojnę kontynuuje, jak już zaczął, a ja potem. Dobra. A, no dobrze, nasza reprezentacja była zdecydowanie najliczniejsza, bo nawet Wikimedia Foundation przysłała cztery osoby, a my pojechaliśmy sześciorą. A, tak jak powiedziałeś, Borysie, pojechał Tomasz, pojechałem ja. Pojechał Halibut, Krzysiek Machocki, nasz rzecznik prasowy, Natalia Szafranko-Zakowska, kierownik naszego biura prasowego, Michał Buczyński. A, I, i, i, i, i, i o Boże szóstej osoby, zapomniałem, Marek Stelmasik oczywiście. Jak to bez Marek skarbnika Stel... się nie da, prawda? No, bez skarbnika się da, ważne, żeby skarbnik przyklepał, przyklepał wyjazd finansowo. Nie, ale Masti występował nie jako skarbnik, tylko jako, jako człowiek techniczny, czyli ta jego druga twarz, którą znamy z Wikipedii, z projektu Wikimedia, przedstawił swoje narzędzie do wychwytywania linków, martwych linków zewnętrznych. No, później z nim rozmawiałem, że, że nagle to narzędzie kategoryzuje wszystkie sto kilkadziesiątych tysięcy linków zewnętrznych w jednej kategorii, żeby, żeby troszeczkę to przeprogramować, żeby, żeby, żeby na przykład te linki lądowały również w kategoriach, w których są tematycznie hasła. Mhm. Tomek Ganicz miał swoją prezentację związaną z rokiem obrzędowym z Wikipedią, ale to może Tomek powie, powie o swoich prezentacjach sam. Nasze biuro prasowe miało kilka swoich prezentacji. Krzysztof Machowski mówił, jak rozmawiać z, z nastolatkami. Hmm. A, jak docierać no, do wiki nastolatków, Warszawa, jak docierać rozumiem. do potencjalnych Wiki Warszawa, między innymi wiki Warszawa, ale również warsztaty dla dzieci autystycznych. E, również e, przykłady nastoletnich adminów, którzy, którzy w Wikipedii istnieli, istnieli i istnieją i, i, i mają się świetniej tak I naprawdę na nastolatek. Jak istnieć, oczywiście. Tak, i istnieć będą. To było fajnie dosyć zgrane z tym, że Marios, bodajże, z Grecji, z kolei zaraz po prezentacji Krzysztofa opowiadał o tym, jak pracować z osobami w wieku dojrzałym, o mhm. szkołach drugiej szansy, czyli powiedzmy odpowiednikach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W których organizuje warsztaty z Wikikikluby, zajęcia z edytowania Wikipedii. Więc z jednej strony mieliśmy edytorów bardzo młodych, którzy może wyrosną na, na edytorów dorosłych i długofalowych, a z drugiej strony mieliśmy z. Tak, mieliśmy ludzi dojrzałych. No właśnie, myślę, że, że olbrzymi potencjał jest w, w seniorach. Bo przecież mają olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę. I, i czasem tylko brakuje drobnej jakiejś edukacji, jeśli chodzi o Wikipedię właśnie, że w ogóle coś takiego można robić, bo to mhm. wielu tych no, nowinek seniorzy nie znają, ale chętnie chłoną je przecież i, i chętnie stosują. Także bardzo jestem ciekaw, bo u nas tutaj na, na targówku na przykład są dwa uniwersytety trzeciego wieku i warto byłoby tutaj lokalnie też się zaangażować. No wiesz, no, na przykład nasze stoisko na, na targach 50 plus w Poznaniu to, to, to, to, to nie był jakiś szczególnie chwytny Aha. pomysł i to się nie przerodziło w, nie. w, w, w nagonienie nam. Um, ja, prowadziłem, ja prowadziłem w Łodzi wykłady dla takiej grupy seniorów, która wcześniej była przeszkolona wstępnie z ogólnie używania internetu i potem ten pan, który tam prowadził w Domu Kultury z nimi zajęcia, selekcjonował powiedzmy takich bardziej już obytych i ja z nimi miałem zajęcia w Wikipedii. I niestety no, słabo to wyszło. To znaczy, w praktyce w Wikipedii się został z dziesięciu mniej więcej osobowej ekipy, którą ja szkoliłem. Jedna osoba, zresztą taki bardzo młody emeryt, był policjant, który tam miał w okolicach prawie w moim wieku, był tam, 53 lata miał. To. Także osoby. <sum> starszy w ogóle, jak się spróbuje, to jest w ogóle ciekawe doświadczenie robić warsztat dla takich osób, mm -hmm. bo człowieka dziwi, że ich, oni mają problemy z takimi różnymi rzeczami, które by się nie przyszło do głowy. Na przykład z kluczom, z tym, że w klawisz na przykład kliknięcie w edycję w innym miejscu, niż oni się spodziewają. To mm -hmm. są dla nich często mm -hmm. bardzo takie problemy, które ich frustrują okrutnie. I, I potem zniechęcają bardzo. I niestety mm -hmm. się to obserwuje, no i nie można nic oczywiście z interfejsem Wikipedii w trakcie warsztatów. No właśnie. I to, i na przykład tam w tej mojej grupie była taka nauczycielka polskiego, prawdopodobnie potencjalnie bardzo ciekawa wikipedystka, ale ona naprawdę ja szczerze zawał, żeby kupować i no nie było się w stanie... Przegryźć po prostu przez, przez interfejs i przez logowanie, przez potem zapamiętanie hasła No właśnie. Mhm. Także, na pewno jest sporo takich rzeczy, nawet w Łodzi. Mamy pana Wojalskiego, który ma w tej chwili już chyba 73 czy 4 lata i sobie świetnie radzi. Jest i drugi taki starszy też Wikipedysta w Łodzi, którego znam, też sobie radzi, ale to są bardzo specyficzni. Osoby, jak powiedzmy, w grupie młodszych osób, załóżmy co sedna osoba, załóżmy, tak, byłaby w stanie rzeczywiście skutecznie edytować Wikipedię. To myślę, że wśród osób starszych to jest to tysięczna. Mm. No, w, kontynuując dalej nasze, nasze, nasz wkład w, w konferencję, no to w, ja przedstawiłem prezentację o zatrudnianiu, o procesie zatrudniania pracowników. I to jest no to... ciekawe właściwie, bo e, największym chapterem, największym oddziałem Wikimedia, który brał udział w, w, w tym spotkaniu, byli, był, był oddział niemiecki, który jest tak naprawdę już wielkości no, korporacji. No to Niemcy I to też byli, byli, to nie oni powinni. Nie tak, byli, byli. E, i, to, I to oni właściwie mogliby, mieli wielkie no to... prawo mówić o zatrudnianiu, ale z ich podejścia Takiego właśnie szerokiego, takiego, takiego bardzo korporacyjnego. Ja podejrzewam, że te małe instytucje, te, te, te małe oddziały, nie wiem, Bułgaria, Estonia, małe kraje wschodnie, znaczy z małymi oddziałami Wikimedia, one by po prostu nie skorzystały. Ta, taka ilość informacji i taka struktura, jaką Niemcy by zaprezentowali, najprawdopodobniej by ich przepaliła. Mhm. Ale największą furorę chyba zrobiła w trakcie konferencji prezentacja Natalii o sile podziękowań wolontariuszom, bo Natalia miała ze sobą kilkadziesiąt przygotowanych kartek pocztówek, gdzie można było wpisać komu się dziękuję i za co z Barnstarem, czyli z taką gwiazdką wikipedyjną mm -hmm. i one znikły w dwie minuty i one zostały później dodrukowane w wielkiej liczbie i były osoby, które rozdawały po kilkanaście tych kartek innym mm -hmm. spersonalizowanych i były osoby, które po kilkanaście takich kartek dostały. Mm -hmm. No to Natalia ma fantastyczne pomysły. Jak znaczy, dziękować, dziękować wolontariuszom. To, to, to, nie była, to nie była prezentacja taka zupełnie mhm. oparta na niczym, czyli na powietrzu. Czyli nie było, nie było własnych, nie było OR u tak zwanego, bo Natalia przywołała jakieś podstawy teoretyczne tego, dlaczego ludzie dziękują sobie nawzajem i że, i że warto to robić. No Zdecydowanie. No, w ten sposób można walczyć, jak niektórzy mówią, z hejtem w internecie, bo jego jest więcej, a, a tak naprawdę w życiu go aż tak dużo nie ma, więc po prostu powinniśmy też w internecie wykazywać więcej takiego dobrego zachowania i pozytywnego i tym dawać przykład, nie? Znaczy tak, podziękowanie komuś to jest taki fajny, pozytywny sygnał, że się, że się coś docenia. Kiedyś, jak wprowadzono w Wikipedii te klikalne podziękowania mm -hmm. za edycję, to, to, to, to niektórzy krzywili się. A tak naprawdę to jak po prostu dostanie się tak po cichutku takie podziękowanie, bo to widzisz głównie ty, za co dostałeś to podziękowanie, mm -hmm. jako otrzymujący, to, to się człowiekowi miło robi nagle. No mi się to od to początku to, bardzo, to bardzo to podoba. To jest bardzo fajne narzędzie. To, to się udało, bo <śmiech> można mieć do, dobry pomysł i niestety go skopać. Tak jak trochę na początku było z edytorem wizualnym, natomiast mhm. to rzeczywiście fundacji tu wielkie prawa, moim zdaniem, bo wdrożyli to to jest super naprawdę. No, w fundacji trzeba by było podziękować za edycję wprowadzającą klikalne podziękowania. No zdecydowanie, chociaż z tymi ikonkami nowymi mi się nie udało na razie z tego co widziałem, bo były wprowadzone niedawno na główną, znaczy na stronę Wikipedii już dwa oddzielne dwie oddzielne ikonki do dyskusji i do, i do podziękowań właśnie, do powiadomień i to zostało wycofane. Coś wiecie więcej na ten temat? Jak to wyglądało? Czemu? Nie, nie mam pojęcia. Nie, ciebie, że... nie zarejestrowaliście w ogóle tego faktu. Czy znaczy Ja widziałem, że to się pojawiło, ale, ale dlaczego znikło? Nie wiem, może, może, nie wiem, może nie będę gdybał, czy, czy, czy wywołane zostały jakieś konflikty z innymi rozszerzeniami, mm -hmm. czy to po prostu było niedopracowane w jakichś kontekstach. Niekoniecznie w naszym, bo, bo na przykład to narzędzie mogło się, mogło się kopać na przykład w systemach pisania od prawej do lewej nagle z, z, no z przyczyn, które dla nas są niezrozumiałe. Tak? Ale wracając do konferencji, opowiedzcie, jakie kraje uczestniczyły w tej konferencji? To znaczy może wracając właśnie jeszcze do początku konferencji, bo no dla Wojtka to była pierwsza, natomiast dla mnie była trzecia, tak? Pierwsza mhm. konferencja, która była, to był totalny chaos. To znaczy, no takie spotkanie grupy osób, która nie bardzo wiedziała, co z sobą zrobić, tak? I, i, i tam to w, w, nie było do, do dobrego programu, w, była jedna sala, po prostu tam było wtedy chyba 30 osób raptem. i to było, no było miło, ale nic z tego nie wynikło. I potem w tych kolejnych w, jeszcze fundacja też dociskała, żeby był konkretny rzeczowy program. Nie? Pierwszą taką była właśnie konferencja w Kijowie, która była bardzo, ale to bardzo rzeczowa, nawet chyba mhm. bardziej niż ta tegoroczna. I jednym z takich warunków, które stawia fundacja, żeby dofinansować w ogóle tą konferencję, jest, żeby był jakiś konkretny rezultat. I w Kijowie był konkretny rezultat, to znaczy właśnie ten konkurs i Spring, tak, który trwał w tym roku, w maju. Natomiast niestety w tym roku jakoś to się rozeszło, to znaczy ta ostatnia sesja, która w, w, miała być podobna do takiej jak była w Kijowie, gdzie ludzie stawali i mówili, że zrobimy może razem to, to może, może razem tamto i że się zobowiązują, że coś zrobią, to tutaj się takie rozeszło takie ogólne podziękowania różnym osobom, ja się też do tego przyczyniłem, bo podziękowałem taki estońskiej która cały czas w tle obsługiwała konferencję bardzo Fajna Dziewczyna i, i y, zamieniło się to w taką właśnie ferię podziękowań, natomiast nie było konkretów w tej końcowej sesji. W rezultacie jak się zastanowić na koniec, to nie, nie, nie wyszedł z samej konferencji żaden nowy projekt wspólny, tak? Tak, jest jeden jedna z głównych terów tej konferencji w gruncie rzeczy. No jest nadzieja, że, w, w, w, że, że coś się wykluje później. Tak? Natomiast wiele osób no. narzekało tam Czesin. Ja byłem w komitecie programowym, tak? dlatego ludzie mhm. też podchodził do mnie i do pasji i mówili, że no, trochę im się nie podobało właśnie to, że nam no, brakowało tego momentu, czasu, w którym można by było po prostu usiąść i pogadać nad nowymi projektami. No, że znaczy wiesz... Podoba... No to jakoś, jakoś tak spontanicznie tej konferencji wyszło. Jed, jedną z rzeczy, było też to, że było dużo więcej niż w zeszłorocznych tych działań, które Fundacja prowadziła tak, w Kijowie. Było, były dwie osoby z Fundacji i z tych dwóch osób, tylko Asad powiedzmy, miał swoje sesje i wypłaty. Natomiast w, w Ankowa, która też się bardzo mocno zajmuje środkową Europą, taka była jeszcze ona była początkującym pracownikiem i tak przyjechała się odrzaskać w, w Kijowie. Natomiast no tutaj to już było tak, że było czworo tych pracowników i oni mieli całkiem sporo sesji. Tak? To znaczy mieli dwie sesje takie czysto warsztatowe, jeszcze trochę wykładów do tego. Więc efekt był właśnie taki, że oni niestety sporą część tego czasu zużyli do, do warsztaty. No, do te warsztaty, które dotyczyły tak zwanego storytellingu, były dla osób, które się tym zajmują, no, no, tam potem właśnie krzysie i nadania palili te warsztaty, no bo dla nich to było coś wartościowego się, sporo tam nauczyli tego nowego podejścia powiedzmy do opowiadania mm -hmm. historii, przygotowywania materiałów osoby podać, natomiast dla no, które tego nie robią, no to to było takie ciekawe. A jedna sesja jeszcze dotycząca y, y, y, różnych narzędzi statystycznych, to było w ogóle panu i to znaczy, że zupełnie niczego nie, nie nauczyłem od ci pracownicy, którzy mieli nas uczyć i o tym mieliśmy. No, no tak, tak bywa. Było. <śmiech> czasami, czasami, może, może myślałem, że y, pracownicy fundacji, którzy szkolili nas, zaczynali czasami mówić o rzeczach tak podstawowych, które, które może, może byłyby ciekawe dla użytkownika początkującego, a, a uczestnicy tej konferencji byli, byli naprawdę w wielu miejscach, naprawdę mocno zorientowani. Mm -hmm. No, ale, właśnie, bo... ale takich bardziej początkujących w ogóle nie było? Bo może to by po prostu trafić się nie do tego pokoju? Nie, tak naprawdę nie. To nie była bo... jedna sala, także były takie grupy, to było te warsztaty dotyczące tych narzędzi statystycznych polegały na tym, że były trzy pracownice i każda miała taki swój stolik i w każdym stoliku były po dwa narzędzia. I się chodziło po ptak 15 minut od stolika do stolika, dostawało się takie karteczki i tam było wytłumaczone o co chodzi z tymi narzędziami na tych karteczkach i one krótko o tym opowiadały, mimo że na przykład w naszym stoliku jednym, w którym siedziałem z naprawdę zaawansowanymi osobami próbowaliśmy ją zastopować, żeby nam nie opowiadała, bo wszyscy podnieśli ręce, że używali cutscana i namorusa a, a pani się, że ona się uparła, żeby nam o tym koniecznie opowiedzieć według jej schematu. Mimo, że wszyscy, a potem jak zaczęliśmy zadawać jej pytania jako, jako, jako, bardziej rzeczowe, konkretne, no to się okazało, że ona w, wie tyle samo, co im, tak? Także, no tak było. Potem poszedłem do drugiego, w stoliku, kolejne dwa narzędzia i było to samo. I do trzeciego nie poszedłem, bo złotykiłem po prostu z no tak. Natomiast no, tak to wyglądało, tak, tak że wszyscy mieli zaliczyć wszystkie stoliki i we wszystkich były podstawowe informacje, więc to było takie, no może ktoś tam się trafił, kto nie używał tych narzędzi, ale mógłby no, się tego równie dobrze w inny sposób nauczyć, albo właśnie ewentualnie równolegle do tych warsztatów zrobić coś innego, co byłoby dla osób, które już znają te narzędzia. No, były, były momenty słabsze, były momenty fajne, były, były naprawdę momenty ciekawe. to no, jak jak znowu wracam do tego wystąpienia Natalii, które, które naprawdę inspirowało. E, wracam do, do, do Krzyśka, który też dostał troszeczkę pytań e, po tej prezentacji, jak rozmawiać z, e, z nastolatkami. Natalia i Krzysztof razem mieli prezentację o przezwy, przezwyciężaniu e, kryzysów w mediach, które są związane z wikimediami. To przykłady Wikingera, przykład Tomasza Lisa, całkiem niedawny, przywołali I, i to też, powiedzmy, wywołało jakąś dyskusję, jakieś, jakieś dopytywania. I zainteresowanie duże, tak? Zainteresowanie, mm. dokładnie. Mm -hmm, mm -hmm. to Czy znaczy też jeszcze konferencja była trochę podzielona w ten sposób, że też przypadki, że były dwie sale, większa i mniejsza i w tej większej sali były takie głównie wykłady właśnie CPR-u, outreach'u i projektu rozyskiwania wolontariusza, obsługi wolontariusza i tak dalej. Natomiast dobrze że była sala, gdzie było więcej takich konkretnych wykładów, no chodzi o konkretnych projektach, również tam była też taka seria właśnie tych wykładów o zarządzaniu, czapterami <trybuj> i tak tam była trochę inna atmosfera spokojniejsza, było mniej osób, ale za to było taka bardziej konkretna, mowa właśnie z Kansą na to, że może coś z tego konkretne nowe projekty. Tylko tak jak mówię, niestety nie było, zabrakło moim zdaniem czasu na takie podsumowanie konkretnych projektów. O ile powiedzmy z, z samej konferencji nie, nie urodziło się wiele, wiele nowych projektów takich, takich gotowych, to nie wiem, na przykład rzeczy pojawiające się typu przesunięcie konkursów fotograficznych w stronę konkursów fotograficznych dotyczących pojęć naukowych na przykład. Jeżeli to zostanie fajnie sprecyzowane, jeżeli to zostanie ułożone w fajne ramy, to to ma szansę naprawdę stać się ciekawym, kolejnym pomysłem po, po Wiki Loves Monuments, po Wiki Loves Earth, po Wiki Loves cokolwiek. No właśnie, no tak, bo... Ja miałem, te, miałem taki wykład, który zresztą wcześniej w Berlinie, też miałem, tutaj go trochę rozwinąłem, bo w drugim czasu, w którym zebrałem wszystkie projekty czy konkursy typu Wiki Loves, żeby właśnie zastanowić się, które jakie dają efekty i dlaczego, jak zrobić taki optymalny konkurs. Mhm. O było też trochę dyskusji, natomiast właśnie w tej samej sesji był wykład kolegi ze Stonii, Iwo na imię mającego, natomiast nazwiska nie wymówię. Ja też nie próbuję. Stończycy, bo ogóle już od trzech lat prowadzą taki projekt podobny. Iwo samagi. Magii. Iwo zdjęć naukowych definicja zdjęcia naukowego leczniką to, każdy zdjęcie, które pokazuje coś naukowego i ma dobry opis, tak? Mhm. Ale w ogóle pojawiło się różnych wielom. No i zanikasz nam Tomku. Zanikasz, nam piesek ci i troszeczkę, troszeczkę zagłusza. A ja właściwie sobie nagle pomyślałem o różnych fajnych smaczkach, które pojawiły się no. chociażby właśnie z, ze wspomnianymi konkursami Wikilovs, mm -hmm. bo na przykład jeden z uczestników konferencji podczas... Oj, Wojtek nam no. też zniknął. Dalej warto robić zdjęcia tych samych budynków, rozwijasz. tych samych zabytków, mm -hmm. ale... W nocy, ale a, od tyłu, a. ale z powietrza jak możesz, Zimą. ale z zupełnie innej perspektywy, która nie była do tej pory ujmowana. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, ale to już nie będzie ujęte w konkursie prawdopodobnie, tylko po prostu można samemu to rozbudowywać. Chociaż może i konkurs na to też by się znalazł jakiś pomysł. Taki no. konkurs też jak najbardziej mógłby być. No to, to, to, to, to, to, to jest ten problem. Że jeśli by to miało być robione w takim samym trybie, to po prostu no, po, po, konkurs, po konkursie było widać, że są powiedzmy obiekty, które raczej nie są fotografowane, to są gdzieś w, w środku lasu. Mhm. I są obiekty, które są w kółko fotografowane, typu Wawel. W, Typu powiedzmy Zamek Królewski w Warszawie i tak dalej. No i o, o, oglądanie zdjęcia numer 1150, którego <grystanie> no tak. jest już mało. On mał, jest fotografowany z góry, z dołu, z każdej strony, w dzień, w nocy, to tylko chcesz. tak? No i no, no, może idzie Cię jeszcze zrobić jeszcze jedno z no tak, ale w pewnym momencie formuła się wyczerpuje. Ja wam na czacie zostawiłem link do listy uczestników no i tak jak tutaj, widzę. tutaj jest, jest grupa użytkowników Azer z Azerbejdżanu, są Austriacy, są, są Węgrzy, są są Niemcy, Finlandia, jest Serbia, jest Estonia, jest, są Czesi, Kazachstan. A było troszeczkę, no tak naprawdę, połowa Europy, połowa Europy. No fajnie, fajnie. Nie było, nie przyjechał. Ach, no tak, no jest na liście uczestników, fakt, ale racja. Dobra, fajnie, dziękujemy ci Tomku, bo słabym masz połączenie i, i trochę słabo ci słychać. Może następnym razem uda ci się połączyć przez komputer. Dziękujemy za tę relację. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać, to, to oczywiście zapraszam. No nie, no w sumie już chyba wszystko, wszystko powiedziałem. Może jeszcze szczerze powiedziałem o Wiki w Wikipedii w roku urzędowym z, z Wikipedii. No Też właśnie, a no właśnie. 했습니다, który, w, który przy, ...przygotowała głównie Marta. Ja tam trochę tą jej prezentację przerobiłem w takim kierunku, żeby było łatwiej zrozumieć wszystko było zorganizowane. No, już nam zanikłeś, niestety, bo też odkryliśmy taką właściwość tego, tego komunikatora, że nawet jak z komórki ktoś się połączy, to po jakimś czasie wyłącza mu audio. Także dziękuję Ci, Tomku. Mam nadzieję, że następnym razem może opowiesz nam więcej o tej, o tej prezentacji. Zauważyłem, że przybył tutaj do nas też Masti. Nie wiem, czy jeszcze jest. Może spróbuję podsiąść tutaj Tomka w stoliku w takim razie. To dzięki Tomku, do zobaczenia następnym razem. I no właśnie, co? zapraszamy cię Marku w takim razie. Może spróbujesz też potestować troszeczkę z nami. Nie wiem, czy Wojtku, czy coś jeszcze jest do opowiedzenia o, o tej konferencji, na której byliście? Takiego... Tak naprawdę bardzo dużo jest, bardzo dużo dają no, z takich rzeczy, które rzeczywiście się działy, które można było wyczuć, poczuć. Bardzo dużo dają notatki na Eterpadzie. Strona konferencji miała swój etherpad czyli taki notatnik współtworzony oddzielnie dla każdej sesji i to było tworzone na bieżąco, to było mm -hmm. tworzone na żywo z tymi wszystkimi fajnymi smaczkami, które, które ktoś tam dorzucał. Jest nasza relacja na wiki stowarzyszenia. Głównie napisał ją Tomek, ja podopisywałem swoje rzeczy. Nie wiem czy tam się coś ostatnio pozmieniało. Na pewno będzie też notatka na blogu. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, blog coś przestał działać. Dzisiaj próbowałem tam coś zajrzeć. W ogóle serwer narzędziowy nam się chyba... Aha, aha. Serwer, który, na którym jest i komitet arbitrażowy polskiej Wikipedii i kilka list dyskusyjnych i blog chyba się wysypał. No, Marek, coś wiesz na ten temat może? Dzień dobry, Marko, cześć. E, wie, wiem, nie wiem, czy mnie słychać, w ogóle. Słychać, słychać, Cię? Słychać. Słychać. słychać. Słychać Słychać się. Wiem tyle, że się wysypał, więc zaraz spróbuję go zrestartować przynajmniej na tyle i zobaczymy, co nam w stanie. No fajnie, <laughs> dzięki. No dobrze, bo też. To... też się dowiedziałem, bo chciałem się do swoich botów dostać, a tu się okazało, że nic. Aha, no to dobrze, że tam jesteś w każdym razie, bo to jest człowiek, który mieszka w internecie i, i w Wikipedii, także szybka reakcja jest jak najbardziej wskazana tutaj. To dziękujemy Ci, Wojtku, w takim razie. Te Eterpady właśnie przydałoby się, chyba była gdzieś podlinkowana, prawda? Wam wrzucę. To Zaraz bardzo byłbym wdzięczny. program całej konferencji. Świetnie, to, to podlinkujemy też w, w audycji. Był z nami Jarek Błaszczak przez chwilę, Podoba mu się taki pomysł na, na realizację, tylko problem z jakością dźwięku jest, no niestety tak to bywa przy testowaniu nowych urządzeń. Tomkowi coś tam nie wyszło z połączeniem internetowym i, i, i, i musiał przez komórkę, a jak z komórki, no to już troszkę gorzej, troszkę słabiej, chociaż... Zamieściłem wam w, w oknie czatu link do programu, gdzie są wymienione Aha. wszystkie bloki tematyczne, gdzie Pięknie. są wymienione wszystkie wykłady, gdzie są linki do poszczególnych Wykładów. W każdym bloku jest link pod nazwą Etherpad, gdzie, gdzie jest notatnik mhm. z tego bloku mhm. tematycznego, który był tworzony na bieżąco od razu. No to ja to dodam do notatek. Oczywiście przypominam, że notatki audycji na stronie nowiny.podcasty.info. W zakładce notatki tam wszystkie linki znajdą się z dzisiejszej audycji. No właśnie, ale Wojtku, ja bym chciał, żebyś opowiedział o tym swoim wyzwaniu i jak cię męczono, żebyś, żebyś w końcu podjął to wyzwanie. No, męczenie, męczeniem. Wasja Atanasowa jest świetnym przykładem kusicielki, wikipedyjnej kusicielki, która z poziomu, z poziomu bułgarskiej Wikipedii z poziomu Bułgarii wymyśliła sobie wyzwanie polegające na tym, że codziennie przez 100 dni pisze się artykuł i trzyma się dziennik tych artykułów, dopisujesz, dopisuje się do listy ofiar w serwisie Meta, czyli zbierającym wszystkie, wszystkie projekty Wikimedia w jednym miejscu. Mhm. No i narzucasz sobie reżim pisania jednego artykułu no dziennie. No i Są co? uczestnicy, którzy na przykład deklarują, że będą pisać tylko w dni robocze, bo na przykład w weekendy nie mają dostępu do internetu. Mhm. Ale większość użytkowników musi codziennie napisać jeden artykuł, dopisać go sobie do listy. No i co, to jest dopingujące, czy, czy to takie obowiązek? To jest dopingujące. Ja przez kilka dni po powrocie z konferencji zastanawiałem się, od czego zacząć. Aha. Koniec końców zacząłem ciekawe, bo no, ciekawe, zacząłem troszeczkę na notę indywidualną, ponieważ na sesji karaoke w sobotni, w sobotni wieczór śpiewałem metalikę na dwa głosy. Więc zacząłem od jednego z filmów, gdzie pojawiła się Metallica, gdzie, z zapisu koncertu w, w, w Moskwie, pierwszego koncertu w okresie rozpadu Związku Radzieckiego, pierwszego rokowego festiwalu, gdzie zebrało się chyba nawet milion sześćset tysięcy ludzi, według niektórych źródeł. I już właściwie po napisaniu tego hasła, wrzuceniu go, dopisaniu go do, jako pierwszego na liście 100. Mhm. Zacząłem szukać jakiegoś czerwonego linku, żeby pisać już dzisiaj. A, już następny. Dokładnie, więc ja już wczoraj wiedziałem, co będę pisał dzisiaj. To, to, to nie muszą być długie hasła, bo oczywiście musisz napisać to hasło od zera. No właśnie. Z czerwonego linku musisz zrobić coś. No właśnie, bo to jest, dnia to jest fantastyczna podpowiedź właśnie w Wikipedii. Jak jest czerwony link, to sobie go po prostu adoptuj, prawda? I można. Tak, więc adoptowałem dwa. dwa. Wczoraj, wczoraj, wczoraj, właśnie rozkręciłem się, opisując koncert, a dzisiaj opisałem reżysera tego koncertu i wielu innych znamienitych wideoklipów gwiazd rockowych i nierokowych. Te czerwone linki to jest właśnie fajna rzecz, bo. Tak naprawdę y, mamy część wikipedystów, którzy usiłują artykuły pozbawić czerwonych linków, skoro coś nie ma artykułu, to po co do tego linkować? No właśnie po to, że to jest wbrew pozorom strasznie motywujące, żeby można było y, zobaczyć artykuł, w którym jest trochę czy dużo nawet czerwonych linków y, i, i zmotywować się do napisania artykułu o tym. Jeżeli tego mm -hmm. linku tam nie ma, to właśnie nie wiadomo, jest o tym artykuł, nie jest, może ktoś po prostu nie podlinkował, dużo trudniej się tego szuka. Zawsze mnie dziwiło takie podejście, żeby rezygnować z czerwonych linków tylko dlatego, że są czerwone. Można zrozumieć, że ktoś chce rezygnować, bo uważa, że w tym miejscu do tego nie należy linkować, tak? Ale to jest Nie no, encyklopedyczne czerwone linki powinny wylatywać jako, jako rzeczy, które nie wiem kasuje się 20 no tak, razy, tak, a one, tak, one i tak wracają, no, bo jest czerwony link. Ale zasadniczo czerwone linki to jest największe dobro Wikipedii, oprócz przycisku edytuj oczywiście. No i koloru na razie nie będziemy zmieniać chyba na inny. Nie, czerwony przykuwa uwagę. Tak, tak, zdecydowanie. Rzuca się w oczy, od razu, od razu kłuje w oczy niemalże. Niektórzy uzależniają się od tych czerwonych linków właśnie i, i, i podążają jeden za drugim, a potem jak piszą kolejne hasło, to sami powodują, że kolejne czerwone linki powstają. No i tak to rośnie i rośnie. Ciekawe, jak to będzie w twoim przypadku, Wojtek. Życzę ci powodzenia. Myślę, że wszyscy trzymamy kciuki. No, Dwa hasła są. W dzisiejszym hasle znalazło się bardzo dużo czerwonych linków. do, w, Troszeczkę do wykonawców, a na pewno do utworów które zostały przez Wayne'a i Shama wyreżyserowane Aha. w postaci teledysków więc nie yeah, będzie co robić oczywiście link do całej akcji wiki days, zapraszam. 100 wiki, w... wiki days jest na, w notatkach naszej, do naszej audycji także zapraszam już właśnie opisuję A, a, to tak szybko to się nie da, chyba to trzeba później troszeczkę opisać. E, no dobrze, to, to w takim razie dziękujemy, chyba, że coś jeszcze mamy. No tak, chciałbym, żebyś powiedział coś o stanowisku wikipedysty rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie, bo to jest też e, taka bombowa wiadomość z ostatnich dni. To Marta zdaje się pracowała nad tym, nad tym pomysłem i, i chyba tak, udało się ten pomysł to jest naturalne rozwinięcie pracy koordynatora GLAM. Z pewnymi instytucjami współpracuje się fajnie dorywczo, a z pewnymi instytucjami można zrobić więcej. W naszym przypadku to jest Muzeum Narodowe w Warszawie, naprawdę duża instytucja, z którą oficjalne partnerstwo zostało tak, zostało zaaprobowane, mhm. kiedy zaczynaliśmy konferencję Wikimedia Polska w Gdańsku w czerwcu tego roku. Mhm. Mhm. E, więc tam jest tam jest otwierana wystawa czasowa, z której, z której można wyciągnąć pewne, pewne, pewne fajne zasoby, z której, z której można wyciągnąć opisy, z której można bardzo dużo zrobić, ale do tego dobrze by było, żeby był tam ktoś na miejscu. No, no Marta ma oczywiście swoje mhm. obowiązki jako koordynator pełną parą, więc rozpisaliśmy konkurs na płatne stanowisko wikipedysty rezydenta, który będzie takim naszym człowiekiem w Muzeum Narodowym. Zobaczy, jakie zasoby w Muzeum Narodowym warte są opisania, jakie są możliwe do opisania, do czego są źródła, do czego są, do czego są materiały. Będzie współpracował z wolontariuszami, z pracownikami muzeum i mam nadzieję, że w 3 miesiące, bo tyle planujemy. No właśnie, na razie osobę, trzy na tyle miesiąc. planujemy tę osobę zatrudnić, mm -hmm. tak. W wymiarze około 16 godzin tygodniowo, zarówno na miejscu, jak i zdalnie że po tych trzech miesiącach powstanie troszeczkę materiałów. Może skończy się to jakimś maratonem medytowania z pracownikami i wolontariuszami. Może będą inaczej rozwinięte pomysły. Bardzo dużo w tym momencie zależy i od Marty, no tak, i od tej osoby, tak, którą tak. zatrudnimy. Także CV przyjmuję, zaczynają już spływać. Aha. No to dużo to jest nie. zainteresowanych? No, wolałbym nie mówić jeszcze na tym etapie, ale już jest dwu, okay. dwucyfrowa liczba zgłoszeń, które napłynęły. No to okay, fajnie, Plan to jest fajnie. bardziej taki, żeby ten robił w sensie konkretne rzeczy, uwolnił, czy raczej żeby nauczył tych ludzi współpracować z Wikipedią, żeby oni potem więcej robili? Myślę, że, że, że, że troszeczkę... Hmm? Marku? Ja mówię, że jedno i drugie tak naprawdę, to znaczy zarówno zacząć robić i, i, i robić porządne artykuły, a przy okazji też nauczyć, bo tak naprawdę jeszcze nie wiadomo jak ten program się rozwinie dalej, bo, bo cel oczywiście jest nie tylko taki, żeby to były te trzy miesiące mhm. po trochu, ale być może coś, coś więcej, bo to jest taka na razie początkowa akcja. To jest pionierska rzecz w Polsce, w wielu krajach to przecież fenomenalnie działa. Są wikipedyści, którzy długo siedzą w największych muzeach świata i chcielibyśmy dzisiaj do tego dojść. Muzeum, Muzeum Narodowe w Warszawie udostępniło pierwsze 100 obiektów załadowanych już do Wikimedia Commons, bardzo wysokiej jakości skany. Bardzo fajnie zastąpiły takie bardziej amatorskie prace, które, które, które mamy. Projekt, który, powiedzmy, wystawa, która, która przyczyniła się do tego projektu Wikipedysty Rezydenta, to jest Mistrzowie Pastelu od Marta Odowitka mhm. Jest to wystawa czasowa, która, która, która rozpocznie się w, w październiku w, w, w Muzeum Narodowym. Właśnie dałem wam link na, na czacie do, do tego projektu. Jakie są, jakie są założenia, jakie są etapy działań tego wikipedysty-rezydenta, czyli najpierw przejrzenie w zasobów wikipedii, przejrzenie w zasobów Muzeum Narodowego, utworzenie grupy wolontariuszy później, bieżące pilnowanie tej struktury zbiorów Muzeum Narodowego w Wikipedii, na końcu maraton edycyjny, a może będzie fajna publikacja pdf-owa o tej wystawie mhm, czasowej, którą da się stworzyć z tych materiałów, które ten wikipedysta-rezydent razem ze swoimi współpracownikami utworzy. No właśnie, e... właśnie ale Wojtku, Powiedz nam jeszcze, czy to, to jest, to znaczy zatrudniony będzie przez kogo ten, ten człowiek? Przez stowarzyszenie. Przez stowarzyszenie. No właśnie, a czy jest taka praktyka, że zatrudniani są tacy wolontariusze, znaczy nie wolontariusze, pracownicy przez takie instytucje? Bo to chyba byłoby ciekawsze, nie? E dla nas jest to projekt pilotażowy. Dla nas jest to projekt wybitnie pilotażowy, więc jest, jest, jest, jest nowością. My mamy w tym zdecydowanie, że tak powiem, interes, tak? Bo, bo, bo to my chcemy, chcemy na podstawie tej współpracy wzbogacić nasze zasoby. A nie jest to, nie jest to przerażająca, jak myślę, kwestia finansowa, chociaż skarbnik nie się lepiej wypowie. Nie, no Oczywiście, zarząd, zarząd wy, wyłożył jakąś kwotę, która jest przewidziana na to, co robimy i robimy to w ramach budżetu i tego, co, co mamy i naszych możliwości. No i celów Natomiast statutowych. Ta, mhm. Tak, na świecie to muzea płacą, płacą mhm. pensje tych, tych ludzi i no jest to jakiś cel. My też chcemy Muzeum Narodowe, czy być może inne muzea w Polsce tym projektem zachęcić do tego, żeby, żeby sami w to weszli. Oczywiście trzeba pamiętać, że, że warunki muzealne w Polsce są troszeczkę inne niż na zachodzie. a mm -hmm. muzea nasze nie mają aż takich budżetów yy, i podejrzewam, że formalny, formalności, jakie u nich muszą zostać spełnione, mogą być trochę trudniejsze. Zobaczymy, jak to zadziała, naprawdę super, że Muzeum Narodowe w ogóle w to weszło z nami, że jest to taki pierwszy projekt, do mm -hmm. tych projektów yy, jest ich sporo, aczkolwiek w niewielu krajach, o tak bym powiedział. No ja mówię, Zobaczamy samo, samo Muzeum Narodowe, jak dla nas, to jest, to jest instytucja naprawdę dużego kalibru. No tak, no kopalnia przecież tych wszystkich materiałów z domeny publicznej, które są gdzieś tam po piwnicach pochowane, prawdopodobnie po magazynach jakichś, pewnie nie tylko w siedzibie, ale i jakichś zewnętrznych magazynach. Fajnie żeby one mogły na nowo ujrzeć światło dzienne i pewnie jest cała masa takich materiałów czy prac artystycznych, które w ogóle nie widziały światła dziennego, bo zakupione zostały do muzeum i są na razie przechowywane, czekają na jakąś swoją kolejkę na, na wystawę. No więc pewnie, że tak, jasne, świetnie, że będziemy tam mieli kogoś. I, ja jeszcze... tutaj w czacie też wrzuciłem mm -hmm. link do, do strony Outreach Wiki, gdzie jest lista dotychczasowych projektów Wiki in Residence. Jak popatrzycie, do tego naprawdę jest już bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mhm. tych które się już odbyły i to niektóre, niektóre nawet wieloletnie mamy takie daty typu 2013-2015 w Metropolitan New York Library, a więc to są długofalo, docelowo długofalowe projekty, mhm, bo tak jak mówisz, Trzeba gdzieś wejść w końcu do tych magazynów. Ja myślę, że na początku pewnie do tego nie, od tego nie zaczniemy, no, bo to nie. jest mhm. trochę jak szukanie złotego pociągu, no, na pewno. ale, ale y, gdzieś docelowo byłoby to pewnie to o co chodzi. Tak? Mnie, mhm. mnie się marzy tak naprawdę, że muzea dotarły do tego, że jak już tak idą przez ten swoje zasoby i kopią, bo oni też sami często nie wiedzą co tak, mają tak, w tak właśnie. dużych muzeach mhm. jak narodowe, to po prostu to, co znajdą, to żeby od razu najpierw sfotografowali, zeskanowali, chociaż pierwsze informacje bo one już się gdzieś pojawią, a potem mhm. możemy zacząć się poprawnie opisywać. No właśnie. A muzeum dostrzega tutaj korzyść dla siebie, w sensie zgodzili się, bo byli namawiani, czy jednak widzą w tym, w tym swój zysk? Znaczy, wiesz, no, w, przede wszystkim zysk we współpracy z, ze środowiskiem Wikimedii jako takim. E, czyli, czyli my jednak mimo wszystko jesteśmy serwisem e, internetowym, który jest w pierwszej dziesiątce, mm -hmm. bądź też około dziesiątego miejsca odwiedzalności. Więc nawet dla dużej instytucji e, przebicie się ze, ze swoimi materiałami do jednego z dziesięciu największych serwisów internetowych świata, no tak. gdzie jest ktoś, kto się nimi zajmie, ktoś, kto ich e, materiałów dopilnuje, że jest jakaś współpraca, a nie, że rozmawiacie sobie z Wikipedią, tak? Przypomina to mhm. słynny telefon do Wikipedii, e, już nie przypomnę, czyj. E, bo się uśmiecha. E, ale współpracują z osobą znaną im, z imienia, nazwiska, mm -hmm. do której można zadzwonić, do której można napisać i ta osoba bądź też te osoby dbają o to, żeby, żeby, żeby rozwinęły się zasoby. Jak ja patrzyłem na 35 fotografii, które Europejskie Centrum Solidarności udostępniło w 35. O, rocznicę wydarzeń sierpniowych, i jak to zostało rozkręcone, gdzie te fotografie były wykorzystywane, te fotografie ilustrowały wręcz hasła typu wolność. Mhm, mm mhm. Mm no fantastyczne i, właśnie i jak to, rzeczywiście samo Europejskie Centrum Solidarności na swojej serwisie internetowym, swoich serwisach społecznościowych, profilach na serwisach społecznościowych <głos> mówiło, pisało, że współpracujemy z Wikipedią, że mm -hmm. dajemy swoje zasoby i że jest fajnie i że upowszechniamy tę wolną kulturę. No właśnie, bo to, bo to akurat chyba rok minął od momentu zatrudnienia, chociaż jeszcze nie chyba, prawda? Bo to w październiku jakoś. To już tak jakoś na dniach będzie mijało, mm -hmm. tak, oczywiście. No a nawet nie musimy podsumowywać i naciągać, bo wszystko nie, nie, nie, widać. musimy założenie było takie, żeby Marta rozkręciła powiedzmy z pięć projektów, rozkręciła dziesięć. A, no fantastycznie. No ja liczę ciągle, że znajdzie troszkę czasu na, na polskie radio, na to, na co ją namawiam. Na polskim radiu, o, o ile z Martą rozmawiam, to w, w co którejś drugiej, trzeciej rozmowie yy... Pamięta się temat polskiego radia, także no pamięta, dobrze. ale naprawdę, nawet no zwróćcie uwagę, 10 projektów, które... No ja wiem, dlatego Wiemy. nie męczę jej, tak? ale myślę, że pamięta o tym i dobrze, że nawet potwierdza się. Mieć, nawet możesz mieć pewność. No to fantastycznie, bo, bo, bo myślę, że to tamte zasoby też są olbrzymie i, i myślę, że i z korzyścią i dla jednej, i dla, znaczy dla wszystkich, z korzyścią dla wszystkich, tak jak te nasze wszystkie działania są, no to, to warto... Taką współpracę również podjąć, prawda? No to, to, jest, to, jest to jest chyba oczywiste dla wszystkich, tak mi się wydaje. Dla mnie ten projekt w ogóle jest o tyle ciekawy, że jak sobie Borys przypomnisz, jak próbowaliśmy parę lat temu dobijać się do różnych muzeów. Mhm. Ja chciałem przypomnieć tutaj pierwszą nagrodę Prowiki Media, którą dostało Muzeum w Bielsku Białej, tak, które było pierwszym muzeum, mhm. które powiedział. Chcecie robić zdjęcia? Super, chodźcie do hmm. nas, my wam pomożemy. Pani dyrektor nam otworzyła całe muzeum, pokazała wszystko, co się, co się dało, a w tym czasie właściwie wszystkie pozostałe muzea, to było no odbijanie właśnie, się od życia. Właśnie. W ogóle nawet nikt nie chciał z nami rozmawiać. No nadal tak. A tutaj jest. Korespondencja z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z roku bodajże Boże, 2007-2008, e, którą ministerstwo, że tak powiem, troszeczkę zamykało dostęp do rzeczy, mm. które są de facto domeną publiczną, więc są powinny być wspólnym dobrem. Mm -hmm, więc, mm -hmm. więc to jest na pewno szansa, to jest też pokazanie innym muzeum. E, tutaj już nie będzie potem argumentu, już żadne muzeum nie będzie mogło mieć argumentu, że nie, bo to czymś grozi, to, to jakieś nie wiadomo co. Jeżeli muzeum tak. narodowe no wchodzi w tego o to typu chodzi. współpracę, to, to po prostu, no, no, no sorry, ale to już nie, nie ma argumentów na nie. To już jest tylko i wyłącznie... No, Indywidualna niechęć. Będzie dużo łatwiej przekonywać do tego, żeby, żeby zacząć współpracę. No, takie precedensy wiem, budując, budując współpracę tak, tego typu, budując stanowisko koordynatora ram, liczyliśmy na to, że e, gdzieś tam pojawi się moment, od którego uzyskamy efekt kuli śnieżnej. Słuchajcie, współpracujemy z taką a taką instytucją. O, mhm. wow, to my też powinniśmy. Mm -hmm, mm -hmm. Dokładnie. Słuchajcie, rozkręciliśmy się, a tu audycja się właściwie powinna kończyć. Ja na koniec tylko wspomnę o takiej rzeczy, że a propos właśnie muzeów, to tak zupełnie obok Muzeum Historii Polski, Rozpoczęło działania też związane z, z wolnymi mediami, na przykład ich strona jest na wolnych licencjach, co jest bardzo fajne i, i rzeczywiście można z tego zacząć korzystać, ale też zaczęli publikować podcasty, czyli Czyli takie oprowadzanie po wystawie. To bardzo ciekawe coś, co, o czym ja już myślałem od dawna, a teraz właśnie jak gdyby wchodzi kiedyś taki projekt w zachęcie zrobiłem. Dwie wystawy, tam są opisane. No też wrzucę linka oczywiście, żeby się pochwalić tutaj do notatek audycji. A Muzeum Historii Polskim, no właśnie jedną z wystaw, która będzie miała już premierę 24 pojutrze w Warszawie. Nie, nie, po, pojutrze, dopiero 24 września e, zapraszamy. Nie wiem, czy tak można zaprosić, bo to chyba tylko zaproszeni goście. Ja jestem zaproszony, ale wystawa będzie trwała na pewno. No i tam będzie właśnie można też sobie podcasty pobrać y, do własnych słuchawek i chodzić od, od eksponatu do eksponatu oglądać jednocześnie. No, bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. To pierwsze takie przedsięwzięcie przy pomocy tego nowego komunikatora. Oczywiście w notatkach znajdzie się również link do tego nagrania, bo nagrywamy w tej chwili na blab.im. Jak wam się podobało? Może Marek powiedz, bo ty dopiero co zajrzałeś chyba. To ja dopiero co zajrzałem i przyznam szczerze, że to pierwszy raz, kiedy, kiedy tegoż narzędzia użyłem. Eee, muszę powiedzieć, że jakość wideo jest no nieporównanie lepsza niż innych rzeczy, które próbowaliśmy do tej pory, mm -hmm, no właśnie. Eee, więc, więc na pewno działa i jeżeli eee, w ogóle mnie słychać, a ja w tej chwili działam z mikrofonu wbudowanego w laptopa i tak na szybko się tylko po, popodglądać Was, mm -hmm. co robicie, eee, to, to, to myślę, że tak powiem, jeżeli, jeżeli każdy z nas by miał normalne słuchawki z normalnym mikrofonem, który da jakąś fajną jakość dźwięku, to, to będzie zdecydowanie lepiej i na dodatek jak widać, ja tu siedzę praktycznie w całkowitej ciemności w pokoju. No ekran świeci no, na ciebie. Wszystko, ekran świeci i to jest w zasadzie jedyne światło, Ta. które i trochę lampki z boku, która gdzieś tam w końcu pokoju świeci. E, więc to działa, to działa. Mm -hmm, no to świetnie. A tobie Wojtko jak się podoba? Bo ty masz słaby internet zdaje się tam. Co e, to znaczy nie, jestem, jestem podpięty do, wprawdzie do internetu LTA, ale nadal jest to internet na sieci komórkowej, no nawet tak. mimo tego, że to jest blisko centrum Gdańska. No i nawet mimo tego, że w trakcie testów mm -hmm. ostatnio, w ten, w ten weekend, miałem już poobcinaną prędkość transmisji, mm -hmm. To było naprawdę świetnie. Mm -hmm. No bardzo dobrze ciebie słychać. Lepiej niż Marka zdecydowanie, bo Marek ma tylko... No ja laptop. mam słuchawki z mikrofonem, mikrofon niedaleko twarzy, aha. więc... A, no właśnie. No właśnie, no właśnie. A, a Ale jeszcze... Na, następ... na następny raz się przygotuję. Żeby... No tak, bo dzisiaj zaskoczony byłeś chyba, chyba rzucił um, Jarek, prawda, na stronę... Tak, Jarek, rzucił, Jarek rzucił na fejsie informację, że to właśnie teraz, więc... Więc na szybko się podłączyłem, żeby zobaczyć, co się dzieje. No to fajnie. Spotkamy się za tydzień, znowu o 20.00. Możesz zasubskrybować sobie wydarzenie albo tutaj w Blabie, albo po prostu śledzić. No, na pewno to zrobię, także tak, nie ma problemu. Śledzić na, na, na tym, jak to się, na Twitterze śledzić mnie, to ja tam wrzucam tylko informacje właściwie o audycjach żadnej polityki <śmiech> ani <śmiech> takich innych rzeczy, bo tego jest zalew ostatnio. Jeszcze Marek Mazurkiewicz opowiedz, bo tobie się teraz włączyło tylko audio. Nie wiem, czy cię słychać. Ja słychać. się przełączyłem jakiś czas temu właśnie na tylko audio, bo mi strasznie rwie to połączenie i mimo tego przełączenia też nie jest najlepiej. To znaczy, Aha, ten dźwięk jest taki uh -huh. y jąkający się, powiedział. Uh -huh. No bo twoje, po, twoje połączenie obciążane jest również wideo z okien w tym momencie Marka i, i Borysa. No tak. No, ale tak. słuchajcie no, dobrze, może... tak, Marek, także ciebie tak, słuchaj dobrze. <głos> Okej, okay, super. No właśnie, zobaczymy, jak, jak wyjdzie nagranie, bo ja robię nagranie takie tego, co ja słyszę. I, I to jest całkiem znośna jakość, myślę, tylko Tomka było bardzo słabo słychać, i trzeba się będzie wsłuchiwać w audycji, bo tego się nie da za bardzo wyciągnąć, szczególnie, że tam pies mu czekał też przy okazji. Ale, ale zobaczcie potem to nagranie, które będzie właśnie tutaj w tym blabie, bo to to jest jak gdyby wypadkowa tego, co my mieliśmy razem i, i to będzie zapisane i można tego będzie obejrzeć później, także zapraszamy za tydzień na audycję nowiny Wiki Radia, które przez jakiś czas, może na dłużej zabawią właśnie na tym nowym komunikatorze blab.im. Dziękuję bardzo, Marek Stelmasik był z nami z Warszawy, z Białołęki. Dobrze mówisz? Dobrze <śmiech> mówisz, dobrze mówisz. Wojtek Pędzich z Gdańska i Marek, Mazur... Marek Mazurkiewicz z Ochoty. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.